Jest Czerwony Guziczek. Yy, witamy Państwa bardzo serdecznie. Yy, o, już nie, 30-31 maja 2022 roku. Antywirus po tej stronie i gospodarz zezowaty Zoro po drugiej. No i kończymy majówkę, proszę Pana, i to śmignęło jak batem po, po, po końskim zadku. No, chwilami już się lato pojawia, nawet bo jak słońce. Przygrzeje na błękitnym niebie bez samolotów, to naprawdę robi się ciepło. I w słońcu ta temperatura jest sięgająca 45 w zaciszcznych miejscach. Już nie wspominając o zamkniętych samochodach na parkingu, można wtedy poczuć miejskie lato, jeżeli się wejdzie do takiego auta. Zawsze z tym trzeba uważać troszkę. Tak, zwłaszcza na koty i psy. Trzeba uważać, bo one są bardzo wrażliwe na miejskie lato. No nie zapominajmy także o dzieciach. No do tego też w ogóle się nie wypada nawet mówić, bo ja, ja, to, ja to patrzę na gości, którzy zostawiają dziecko w blaszanym pudełku już nawet jak nie na ludzi, tylko na neandertali, no bo to jest to jest wyższy poziom, już nawet nie głupoty, ale to jest jakieś odczłowieczenie. No, nie wyobrażam sobie, żebym, nie żebym dziecko zostawił w puszce po konserwach. No, po prostu nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. No, ale inny to się jakoś w głowie mieści. Nie ma problemu. To jest w ogóle myślę, jakiś taki podstawowy, elementarny zasób wiedzy z zakresu BHP. No, myślę, że to się, to się z domu wynosi, te wszystkie zachowania, które chronią przed szkodą i przed utratą zdrowia, nawet życia. Myślę, że szkoła też powinna robić nieco więcej na ten temat, ale to jest jak jest, to jest za szeroki temat. Ja bym tutaj przeszedł do głównego tematu. Ostatnio w jednym z komentarzy pojawił się taki zapis na temat trenowania R, bo to w charakterze tutaj germańskiego Klausa Schwab'a z kolegami i tych rzeczy. Więc tak, jeżeli to brzmi wystarczająco germańsko, to wiadomo, co to znaczy. No, to znaczy to, że, że będą nas trenować, no to wiadomo. Będą nas trenować, będziemy to studiować detalicznie we wszystkich yy, dziedzinach. Jeżeli chodzi o właśnie cenę energii, to się rozpędza dosyć intrygująco cena ropy Brent. No Są takie właśnie szacunkowe dane, że zmierzamy ku 200 dolarom za beczułkę. Na razie jest to między 120 a 130 ale te wydarzenia na, na Bliskim Wschodzie, w sensie Arabia Saudyjska, Rosja, podejście do tego Chin, Europy, wszystkie te, wszystkie te zjawiska powodują, że, że ceny zaczynają po prostu nieubłaganie pełznąć w kierunku rekordowych maksimum. No to się nie da ukryć. No, melduję posłusznie, że osiągnięto dzisiaj 122 dzięki z powodu mm, euforii po uchwaleniu Kulawego, ale jednak szóstego pakietu sankcji na podstępną Rosję putinowską. Także nie chcemy ropy, nie chcemy, nie chcemy. Dzięki temu ona yy, gwałtownie podrożała. No i ta tendencja no, będzie się chyba rozbudowywała. Pierwsza bramka jest na 150 i, I to jest odrobinę, takie jedno deczko powyżej poprzedniego rekordu, który z, znakomicie wywołał potężny szok. Tam było 147 poprzednio, pamiętamy, rekordowo. Tak. Więc obecnie ponad 100 to jest już tak czy inaczej sytuacja podgorączkowa, bo to są rekordowe ceny średnioterminowo. Tamten rekord był bardzo krótko i wywołał szok. Po prostu nastąpiło gwałtowne tąpnięcie, załamanie itd. i tak dalej. Ropa później przez dłuższy czas przebywa mocno poniżej 80 dolarów. E, bo, bo, bo, bo nigdy nawet nie, nie marzyła o tym, żeby ten pułap przełamać. A jeszcze e, dokładniej, to takim pułapem odniesienia było 55. Czyli przez dłuższy okres, na przykład 2-3 miesięcy, ropa nie była w stanie utrzymać się powyżej tej, tej e, poprzeczki. Ale te czasy minęły i one można powiedzieć na najbliższe lata bezpowrotnie, bo przez kolejne chyba co najmniej 10 lat taniej ta ropy już nie będziemy widzieli. W, w, takich, no, tań, w takiej toniości, jak do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. I to goście koledzy słaba mówią jasno, a przyjaciele w Unii Europejskiej klaszczą y, i pieją z zachwytu, bo tak zwani przywódcy pochodzą z jego stajni, czyli te, te Young Global Leaders. Wystarczy poczytać tę listę wszystkich tam absolwentów. No to widać, że no, opanowali wszystkie najważniejsze urzędy w Europie i nie tylko. I tu udadają ton, przy udziale i kolaboracji z socjalistami i zielonymi. No w szczególności w Niemczech. Z tego e, sympatyczna kierowniczka eurokołchozu e, van der Jelen nie ukrywa. Ona jest progermańska mocno, ale po tej stronie powiedzmy sobie zielonej, czyli że chce i dąży i realizuje plan przyspieszonej eliminacji tak zwanych paliw kopalnych. No i tutaj Putin jest jak znalazł, bo możemy z nim walczyć, eliminując dostawy jego węglowodoru, które do tej pory stanowiły podstawę europejskiego zaopatrzenia, prawda? No i w imię wojny, wojny z Putinem po prostu odcinamy te źródła zaopatrzenia, co ewidentnie, zgodnie z regułami rynku. Wymusi wzrost cen, przynajmniej w Europie, a w związku z tym, że Europa jest spora jako ciężar gospodarczy na świecie, jako odbiorca, konsument i, i, i przetwórca ropy do, do, do produktów gotowych w przemyśle no i w życiu, że tak powiem, codziennym, no to, bo to jest nie jakieś 30% gospodarki światowej w przybliżeniu. No może trochę mniej, może 1,4, 25 tego rzędu. To jest duży ciężar. Więc powoduje oczywiście tego typu zmiana rynkowa, powoduje od razu efekty światowe. Więc ceny ropy na świecie idą do góry. Nie jest to żadną tajemnicą. Wszyscy specjaliści od tego, którzy na tym zęby zjedli, mówią właściwie no bez zmrużenia okiem, że to innego efektu nie możemy się oczekiwać. Po prostu jest on wykluczony. Nie będzie inaczej, tylko ceny muszą rosnąć w takich warunkach. A jak do tego dorzucimy jeszcze Bliski Wschód, który się gotuje pod pokrywką na szybkowarze, bo tam ciśnienie rośnie, jeszcze nie wybuchło, ale no to tylko czekać. No to, tam brakuje. No to wtedy Iran blokuje ciśninę Ormus i nie przepuszcza żadnych transportów ropy z Zatoki Arabskiej. I co wtedy? no i wtedy I właśnie nas, wtedy rokowania na tą ropę to już są 250 plus nie, to i to jest następny krok, o którym ja mówię który na wykresie widać i, bo tu nie ma też żadnej tajemnicy w, w, w graficznych reprezentacjach różnych trendów 150 krótkoterminowo czyli tam kilka miesięcy w tym roku na pewno a w dłuższym kilku kwartałów no to jest 250 i do tego dojdziemy i teraz, jeżeli by takie proroctwo miało się zrealizować, a wygląda na to, że są poważne szanse, grubo ponad 50%, że to się tak odbędzie, no to rozwiążmy zadanie z piątej klasy. No to Jasiu, przy takiej cenie ropy, ile będzie kosztowało na dystrybutorze w Pcimiu? <śmiech> <śmiech> przy obecnym kursie złotego, który chyba jednak zflaszeje. To już nie dodawajmy na razie, żeby nikogo nie denerwować. To ani przewników inflacji, ani relacji walutowych między... Nie, przy, między tymi, obecnym, tymi. przy obecnym kursie, żeby jak tu nie ćwiczyć z obniżkami podatków, no to będzie 15 zł za litr. A mówiąc realnie, to będzie dwie dychy czy jakbyś chciał autkiem dostawczakiem na dieslu pojechać gdziekolwiek, to dwie dyszki się należy bo dycha za diesla to w to lato jest niemalże murowana na to, na to wychodzi na razie w to wierzą tylko polityczni ateiści tak i teoretycy spiskowi i teoretycy spiskowi niemniej jednak tak jak bardzo często się zdarza, żeby nie powiedzieć że w przytłaczającej większości przypadków te prognozy, które w klubie tych właśnie politycznych ateistów się opracowuje i, i analizuje, no to niestety się sprawdzają w długim okresie czasu, ponieważ pewne zjawiska no mają tak konsekwentne przebiegi, że no nie da się tego żadnym kijem zawrócić. No to niezbyt... No... Perspektywa no, nie jest ponentna, bo to już nie mówię o letnich wakacjach, wycieczkach, chociażby motocyklem, które stają się, powoli odchodzą, że tak powiem, w niepamięć, bo stają się niedoścignionym luksusem. A to się nie Urszulka przypadkiem promuje zakaz rejestracji pojazdów z silnikiem spalinowym? No tak, to myśmy się do tego w Europie zobowiązali do roku 2000. No ci prymusi do roku 2030, a ci mniej wyrywni do 2035. Chyba nawet Polska jest w tym klubie. Ja już nawet nie chcę tego detalicznie sprawdzać, bo, bo do tego czasu jeszcze nam się wiele innych rzeczy wywróci. Ale to jest jakieś rzędu 15-20 lat maksimum. Więc co, co nastąpi szybciej, czyli rozwód z silnikiem spalinowym, no bo kiedy to paliwo ma kosztować dwie dychy, to nawet jazda motorowerem będzie, słysza, nie, nie, niemożliwa, bo, no bo jak to ma palić, załóżmy oszczędnie, 2,5 do 3 litrów na 100. no to sobie policz ile to jest na kilometr. No mamy załóżmy 3 litry, tak? Na, na, jakimś tam skutery, sku, na jakiejś skuterzynie, o tak to nazwijmy. Bez podawania nas, Marek. No to 60 zł za 100 kilometrów. No 60 groszy za kilometr. No taką kilometrówkę, to, to ja tak, kiedyś tak, miałem tak. Na, na spory samochód. No teraz to za tyle, to można było jeszcze do niedawna jeździć tirem, ale teraz już wszystko się zmienia. No Obwyczają nas od silników spojnych. Całkiem niedawno taka była taryfa na taksówce. No teraz jest, potem pamiętam podwoiło się w ramach, że tak powiem, przyspieszonego rozwoju. Było nagle tam, a, to krótko to było, to szybko poszło. 80, 90, złote 20. I to trochę trwało. Złote 20 się trzymało, zwłaszcza u tych tańszych przewoźników przez jakiś dłuższy czas. Ale potem pyk i już jest dwa złote i to jest nieprzekraczalne. To, to, to, proszę pana, <grym> poniżej tej ceny to chyba chce pan zamówić furmankę. Nie ma, nie ma, 2,50 i tak dalej, no. trójkę w Warszawie się widzi i, i lepiej, także no, hmm, yy, szczerze powiem, że no, jakby to miało dalej eskalować i taksówka miała by kosztować, dy, no, dy, dychę za kilometr, no, no to ja nie wiem, czy, czy, czy, czy piechota i Robert to nie jest lepsze rozwiązanie. Otóż futuryści już dawno przewidywali takie struktury społeczno-urbanistyczne, gdzie w wielkich miastach ludzie siedzą w małych mieszkaniach, pracują zdalnie ci, którzy mogą, albo inaczej wszyscy, którzy mogą, to pracują zdalnie. Ci, którzy nie mogą zdalnie, to mają zasięg swojego miejsca pracy maksymalnie rowerowy. No i tak sobie siedzą, nie zużywają CO2, i budują dobrobyt wielkich tego świata. No, reszta siedzi gdzieś na prowincji, tym wolno nieco więcej. Czasem odpalą traktor, czasem kosiarkę, ale też nie za często. No i jak tu nie wierzyć, że te wizje futurystyczne sprzed lat 20-30, że one się nie sprawdzają? No sprawdzają się, bo to po prostu tak jest zaprojektowane. To wychodzi z gabinetów planistów. I to kolejna teoria spiskowa, która się realizuje, wystarczy o tym poczytać. U <śmiech> źródeł, które nie są tajne, bo ich pełno w internecie, na tych witrynach wielkich myślicieli, ocalicieli, filantropów i różnych ich tam związków zawodowych pod tytułem na przykład World Economic Forum, które się niedawno odbyło. Zarażonych małpim rozumem. Właśnie to ciekawe. No jakie to wnioski masz z tego, z tego spędu dawosowskiego? Davos, bo najbardziej mi się u, uderzył mnie po oczach e, e, straszny dziadunio. E, no, Heniek, czy... Heniek powiedział coś mądrego. Kisi, Kisi powiedział, ja się często z nim nie zgadzam, bo on miał życiorys mocno pokiereszowany różnymi zbrodniami, e, ty, tymi wojnami masowymi. To... Ciężkie przeżycia. Typu ten jego raport Kissingera, ten sławetny. Aha. No, no już, już nam tu py, pykadło się jakieś włączyło, także. Tak, tak. O, Henki na chwilę. możemy po... rozmawiać. Chęka znamy, to Heniek to jest. Heniek jest boże, Ale, ale ma, ma problem właśnie z tym raportem jego. Ten raport ten z ONZ-u to było napisane chyba jeszcze w latach, y, początek lat osiemdziesiątych o głównych zagrożeniach i tam było tam planistyczne rozwinięcie, co należy z tym zrobić. No, między innymi jako główny problem to było przeludnienie wskazane i tu trzeba na różne sposoby sobie z tym poradzić. No i jednym ze sposobów były właśnie no, różne akcje zdrowotne. Czyli Masowe szczepienia i, i tym podobne rzeczy. To wszystko już było wcześniej, że tak powiem, przeanalizowane i, i na tym najwyższym poziomie jakby zaprojektowane kilka dekad wstecz. Natomiast realizacja w tych agendach specjalizowanych odbywa się teraz, na naszych oczach i też według planów, które są jawne. No, zgadza się, to zaczął klub rzymski na ten temat gawędzić sobie. Ale idea jest stara, bo to jest Eugenika z lat 30. Tak no z i rodziny też są stare. Tu nie trzeba powie. daleko szukać. Kill Bill jest z tej rodziny właśnie. Czego nie tak. ukrywa. No i jest, by... jest jeszcze taki jeden księciu. Tak. To... No jest. W księciu jak coś powie, to już z grubej rury powie. On najchętniej byłby wirusem jakby ręka re re reinkarnacja. Zgadnijcie Państwo, o kim mowa. Je, jeszcze żyje w tym sieciu. Cieszę się całkiem niegłupim zdrowiem. Chociaż wyglądasz karami. Ale no, no, to coś za coś, tak? Coś za coś, tak. W każdym razie jesteśmy też świadkami teraz tych zjawisk i procesów omawianych początkiem XX wieku, przez wielu e, futurystów i właściwie ideologów, tak by to trzeba było powiedzieć, tych wszystkich ruchów i eugenicznych i, i inżynierii społecznej w szerokim tego e, słowa znaczeniu. Możemy to sobie e, naocznie sprawdzić i porównać e, tamte projekty e, z opisem tych zjawisk i z obserwacją przede wszystkim, bo należy się posługiwać obserwacją i, i własnymi źródłami, a nie podanym materiałem, szczególnie przez media głównego ścieku. No te media, no to już nawet nie są godne, tak powiem, specjalnych analiz i atencji, bo zatrudniają to widać przecież po, życiu, po życiorysach podłej jakości naganiaczy. No. To nie są żadni dziennikarze, tylko, tylko dziennikurestwo. To jest, to jest taki zawód, no, taka specjalizacja. Nie? Po szkole średniej zostajesz wybitnym redaktorem na przykład. Nie? No. <gryw> no potem się okazuje, że występuje jakaś pyskówka i ten redaktor drugiemu tam jakąś świnię wypuszcza, no i jest proces sądowy a że tu było zniesławienie no, no pan w ogóle nie za zniesławił po prostu upublicznił rzeczy po imieniu informację znaną w środowisku że pan nie, nie skończył jej studiów no i tyle <słuch> panie redaktorze <słuch> no ale no, to, tak to funkcjonuje, no. Marne charaktery, marne, marna robota, ale zarobki dobre, także... <grywki> także, no, sam rozumiesz, że to wielu ludzi, że tak powiem, sobie chwali. Ale ja konsumentem tego badziewia nie mam zamiaru być, bo nie jestem głupszy od jakiegoś podwój jakości gryzi piórka z podłą y, z reputacją i podłej konduity, tak? <śmiech> Powiedzmy sobie szczerze. <śmiech> Już nie, nie wskazując palcami, żeby nie było jakieś obrazy, ale, ale chodzi no, o chorobę, tak powiem, środowiskową i społeczną, no. Że nadają ton i na, i, i, i na wszystkich ekranach i we wszystkich przekaziorach ton nadają ludzie podli. Z różnych, w różnych aspektach podłości, tak? charakterologicznej, moralnej, warsztatowej, z powodu wykształcenia, no i też rządzę, tak powiem, pieniądza i sprzedajności wszystkich innych ludzkich przywar, których no jest niemało. Także no, ja nie mam zamiaru brać tego nawet pod uwagę poważnie, jest porad jakiegoś cymbała z, z, z, z niewiadomego pochodzenia i nie wiadomo, co chcącego mi wtłoczyć do głowy. Tak? Szkoda na to czasu na taką operację. Tak, no teraz trzeba bardzo jednak weryfikować ilość przetwarzanych informacji, ich źródła, jakość i tak dalej, bo właściwie potrzebna by była specjalizacja, żeby te wszystkie tematy tutaj poogarniać. Czy polityczne, czy gospodarcze. Każda z tych dziedzin to jest, ja to tak szacuję, na, na pięć, od pięciu do dziesięciu osób, żeby to wszystko przetworzyć i żeby taki spójny komunikat z tego wyszedł. Także rzeczywiście jest co robić. A tytułem dzisiejszego odcinka jest związanka uniwersalna. Mianowicie tak dużo jest tematów z pozoru niepowiązanych ze sobą, że postanowiliśmy je omówić pokrótce w ramach spraw bieżących. No ale są wiadomości złe, a są też i dobre, także tym się podzielimy. Czyli wiązanka kwiatów polskich, taka ślubno-pogrzebowa. Ze złych to chyba wypada zacząć od tej harcerskiej wycieczki. No bardzo przykra informacja. Tutaj się oczywiście będziemy bardzo krygować, ponieważ jak to nieraz jest takie misje rozpoznawczo-stabilizacyjne czy, czy obserwatorskie, trudno powiedzieć, być może coś więcej, no niezbyt się dobrze zakończyły bo zielone ludziki po prostu się tam pojawiły, tylko zupełnie z innej strony i, i no jak to ująć? I zrobiły totalny kęsim przy użyciu kijów ognistych dalekiego zasięgu precyzyjnych, więc to, to oczywiście są pogłoski, bo ale z, potwierdzone z wielu źródeł, bo pojawiły się już tydzień temu niespełna tydzień temu z takich źródeł powiedzmy sobie no podziemnych. A po kilku dniach były już potwierdzone z poważniejszych. O dużym no i, zasięgu terytorialnym. Tak, i było to, no i było to już omawiane poważnie. W ostatni weekend, no i zawrzało tutaj w świadku tym warszawskim. No i dzisiaj mamy wtorek i już jest wypocony artykuł, że tak powiem, taki osłonowy do tematu, bo wiadomo, że on, będzie, on się rozleje w postaci skandalu. No i trzeba jakoś to przykryć teraz, rozbełtać, rozwodnić i poprowadzić narrację. To jest tak zwany ruch osłonowo-wyprzedzający to już wiadomo, że skandal wybuchnie, więc prowadzimy jako pierwsi, no wiadomo, że prawo jus prima noctis kto pierwszy, że tak powiem, chwyci temat o dużym zasięgu no to już będzie go prowadził, no bo tam są najświeższe wiadomości, nie? No to i to, i, to są takie redakcje, które są w tym wyspecjalizowane w osłonowym prowadzeniu tematów. No. Nie, nie będę zdradzał szczegółów, bo to sobie można łatwo samemu znaleźć. Jest to potwierdzenie po prostu, jeżeli ktoś tu czuje gorączkę i robi osłonowy artykuł, w którym podaje się wiele informacji, które wcześniej powszechnie były dementowane, tak? że to teoria spiskowa, że to niemożliwe, że to, co to, to się nie dzieje, proszę pana, no to znaczy, że i jedzie ładunek smrodu, tak, przed nami, no i powiem szczerze, tutaj nie mam specjalnych, znaczy nie chciałbym jakiejś rewolucji oczywiście, na no, szczeblu rządowym, ale po tych ostatnich wielorakich sukcesach i tych niepokracznych działaniach, szczerze powiem, że to byłby już czas, żeby zmienić tę ekipę. Ja wiem, że ten czas nie jest korzystny, tak, ale no jak nie teraz, to kiedy? Potem będzie jeszcze trudniej, że tak powiem. Będzie jeszcze gorzej po prostu. Tak. Tym bardziej, że pewne nietypowe stany organizacyjne, jeżeli chodzi o państwa, wykluczają tego typu podmiany i potem to już tylko dekrety. Co prawda tutaj przykładem takim dosyć sprawnym i sprytnym jest Orban, który sobie zapewnił stanem wyjątkowym tutaj dosyć skuteczną Politykę wewnętrzną i zewnętrzną jednocześnie, bo, bo to umożliwia działanie dekretami, które są praktycznie do wyciągnięcia z szuflady, bo takie rzeczy e, sprawne rządy mają w pakietach przygotowane na różne okoliczności. Od tego są takie zespoły strategiczne, które takie pakiety przygotowują niejednokrotnie na kilka lat do przodu. Więc y, takie stany wyjątkowe potem uniemożliwiają podmianę jakąkolwiek, czy tym bardziej de demokratyczne y, zmiany, o które przecież myślę, że większości osób chodzi, żeby to się w jakiś cywilizowany i polityczny sposób odbywało. No i tutaj jest znak zapytania, bo mamy sytuację no, zagrożenia. Tak, jest no, to, to wszelkie drastyczne zmiany, jakieś polityczne burze w takim niepewnym otoczeniu międzynarodowym są po prostu ryzykowne. Ale z, z drugiej strony te ryzyka narastają i stawiać im czoło ze skompromitowaną i nieporadną ekipą jest po prostu głupio. No i tak jakby nie, no, nie rokuje to dobrze na przyszłość. Narastają zagrożenia. Nie tylko ze wschodu mamy problem, bo teraz większy problem mamy z zachodu i to wrażenie tymczasowe, że prezydent przyklęknął i zrobił ustawę naprawiającą zdewastowany sąd najwyższy i przywracający go do standardów europejskich, to jest wrażenie bardzo mylne. To jest chwilowe. O, powiedziałbym obniżenie temperatury, ale stan podgrączkowy i, i, i Katar ciągle narastają w tle. Mało tego, tymi działaniami tutaj no, konfrontacyjnymi na różnych tam kierunkach Polska po prostu utraciła w ogóle zdolność tak powiem konsultacji. Ja już nie wspominam o ostatnich tygodniach, gdzie Morawiecki poszedł na zwarcie w kilku tych zasadniczych tematach. Ja nie rozstrzygam, czy miał rację, czy nie, bo być może w sensie polskiej racji stanu miał rację. Tak? To jest wszystko. Można na ten temat dyskutować, ale nie podlega dyskusji fakt, że duet francusko-niemiecki przyjął to już Teraz bardzo źle i chłodno. O ile do tej pory tam radzili nam, żebyśmy byli cicho, to teraz już, na, już nic nie mówią. Po prostu robią swoją politykę i ona ewidentnie y, zmierza w kierunku y, y, nie tyle może konfrontacji, co zimnego, tak, zimnego, zimnego sąsiedztwa. Zauważ, że to już nie są nawet pogłoski, tylko przygotowywane plany. Bardzo szybkiego wprowadzenia cyfrowego euro, to będzie nowe euro. To będzie w ogóle nowa struktura całego... Nowy koszyk prawdopodobnie. ...całego sojuszu. No bo stare euro obowiązuje tutaj te wszystkie umowy. Tak, ale nowe to już będą inne zasady. Centralizmu demokratycznego będzie centralny skarb, prawda, jeden. Ministerstwo Skarbu we Frankfurcie i Centralny Bank we Frankfurcie będzie europejski. Tak do tej pory, ale on będzie zbierał podatki wprost z krajów członkowskich. Po prostu. Więc będzie, będzie jedna, jeden rynek obligacji i tak dalej. To wszystko zostanie zrealizowane jakby przy okazji wymuszonego kryzysu przez upadłość w warunkach nadmiernych obciążeń gospodarczych Eurolandu. I to, to euro się nie zawali, to znaczy nie zniknie. Stare euro po prostu będzie powoli znikało, na przykład przez dwa lata. Będzie wycofywane z obiegu. jeden do jednego na nowe euro, ale nowe euro już będzie tylko cyfrowe, rozumiesz? I będzie inaczej zarządzane. Tutaj jeżeli się nie przyglądałeś tym ewolucjom, jak działa w ogóle CBDC, i jak te, tam to, oni to uruchamiali tutaj, jak te projekty działały, to y, nie masz y, y, wyobrażenia, jak daleko to jest zaawansowane. A jest gotowe do odpalenia, przeszły te, te, testy techniczne i tak dalej, i, i te, to jest kwestia jednej decyzji politycznej, aby to wprowadzić. No i to przy okazji będzie restrukturyzacja całej, całej Unii, bo wiadomo, że już że te wszystkie projekty alternatywne typu Unia Europejska plus niedawno, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu wodowany pomysł przez Johnsona, naszego sojusznika przecież serdecznego razem z Ukrainą, no to, to nie tylko nie było konsultowane z, z, z Unią Europejską, ale nie było konsultowane, co ważniejsze, z naszymi sąsiadami i sojusznikami Niemcami, Francją i tak dalej. Więc jest, jest to projekt z punktu widzenia polityki międzynarodowej absolutnie y, dla kontynentalnej Europy wrogi. Bo postawmy się w butach, no to wiem, że jest to niewygodna pozycja, w butach Scholza. Jak on może przyjąć taką informację prasową, że Johnson proponuje Polsce, Ukrainie, tam Litwie, Łotwie, Estonii stworzenie nowego bloku gospodarczo-wojskowego? uzupełniającego Unię Europejską. Unia Europejska BIS. Jak on może na to zareagować? No, Dyplomatycznie. tylko w nic więcej. No, toczeniem zimnej piany z no nic mu nie pozostaje, no po prostu zaciska kły i, i, i mówi no to jeszcze o tym nic nie słyszeliśmy, nie konsultowano z nami tego projektu. No. Ale to jest Carte blanche do w ogóle restrukturyzacji Unii. Po pierwsze, urzeczywistnienie założeń Traktatu Lizbońskiego ze wspólnym Ministerstwem Finansów i wspólną walutą. Dodatkowo, Europa dwóch prędkości, twarde jądro i peryferia. W tym przypadku tutaj mamy ten blok brytyjsko-ukraińsko-polski plus piksy peryferyjne. I uwolnienie tego, tej starej Europy od tych wszystkich naleciałości, od tych y, inflacyjnych ogonów itd. Tak tak Nie do końca oczywiście, ale w każdym razie odciążenie troszkę y, tego organizmu y, centralnego. No restrukturyzacja się zbliża i to wielkimi krokami. Nie dostrzec tego, po tych y, y, y, wielce y, zagadkowych propozycjach wielkiej polityki, no niepodobna tego po prostu nie zauważy, że tu jakieś zupełnie księżycowe projekty nagle się pojawiają znikąd pozornie znikąd, bo przecież one się nie zrodziły w drodze Johnsona, który ma no dosyć bujny yy, życiorys i, i zainteresowania ileś tam, kilkanaście chyba dzieci i tam kolejną, siódmą, czyli którąś żonę z kolei i parę kochanek on ma co robić w życiu poza wymyślaniem jakichś wielkich teorii więc na pewno ktoś inny przygotował ten projekt i mu przekazał do zreferowania i to chyba ktoś był poważny bo no, owszem znamy Johnsona od strony rozrywkowej takiego politycznego Jokera, no ale no, to jest też facet od zadań trudnych, no, Brexit i podobne rzeczy, prawda? No, to, to... On ma właściwie osobowość odpowiednią do obojętnie jakiego poziomu trudności, bo jemu to wszystko delikatnie mówiąc dziwi. Nie chciałbym tutaj obrażać tutaj pewnych wrażliwości. Wspomnę tylko, że porównanie. Wołodymyra Żelejskiego do Churchilla było wysoce nietrafne, o wiele bardziej w sensie temperamentu i Amplua pasuje mu porównanie do Johnsona, dlatego oni tak doskonale się rozumieją. Zauważ. Tak, ale jeszcze tutaj Nie widać w, podwijać, w tym kontekście. To bo... temat jest. Tak. W tym, w tym kontekście jeszcze widać, yy, jak znaczący był ten poufny traktat między. Polską, Ukrainą i Brytanią, ponieważ on otwiera zupełnie nowe ścieżki. No chyba otworzył taką ścieżkę jak na przykład szybkie nabywanie obywatelstwa, bo co prawda wciąż się to nazywa symetrycznie po obu stronach długoterminowe pozwolenie na pobyt, no ale na zasadzie y, dowodu osobistego po prostu się przyjeżdża do sąsiedniego kraju i masz wszystkie prawa obywatelskie, poza prawem do gło, y, udziału w głosowaniu powszechnym. No na szczęście. Tak, no ale, ale do, powiedzmy sobie szczerze, no, że to jest tylko kwiatek do kożucha, że, że wszystkie inne rzeczy są zrównane, więc no, więc mamy jak, jakiś rodzaj Unii. Już nie tylko politycznej, ale wręcz no, personalnej, czy jakiejś takiej społecznej, no, nie wiem jak to nazwać, no, no, to, to jakby ciche zjednoczenie nastąpiło pod naszą nieuwagę i co? No i, i zobaczymy co dalej. Tu, tu znowu nie wypowiadam się na temat sensu tego gospodarczo-społecznego w dłuższym okresie, bo to, to jest temat sam w sobie, no, mocno frapujący i obfitujący w liczne niespodzianki i zagadki w przyszłości ale, yy, no, że coś takiego się wydarzyło i, i świat się nie, nie, nie zakończył, ziemia nie, nie zadrżała, a, a rodacje nawet specjalnie się tym nie przejęli, to też jest swoiste wydarzenie. <ścoughs> że, że pod naszą nieuwagę uwagę nikt tego oficjalnie nie mówi, no, ale no, przecież zmieniła się mapa yy, polityczna Europy z naszym udziałem. Nagle. Tak. Tak, I nic. I, i, i, i, nic. Tak I mamy inne dzieci w szkołach, tak <grychy> inne programy i śpiewamy inne piosenki. Na razie jeszcze nie. Jeszcze nie śpiewamy innych piosenek, ale być może i na to przyjdzie czas. No niektórzy śpiewają, tam potem są kwestie różnych spraw, o obrazy i tak dalej, różnych organizacji kombatanckich czy tam... Yy, no, w... To taki jest początek właśnie tych zmian kulturowych. Ktoś, kto sobie zdaje sprawę z tych dalszych kroków, to wie, jakie to są zagrożenia. Ja tego nie chcę rozwijać tak szczegółowo, bo to jest temat rzeka. Ale, Ale nie jest to dobre. Umówmy się, że niezależnie od tego, jaki będzie etap końcowy tej stabilizacji tak zwanej, bo na razie weszliśmy w etap destabilizacji, czyli demontażu jakiejś tam działającej struktury do tej pory. Jest okres destabilizacji, potem się coś szybko dzieje, a potem jest normalizacja, czyli nowa stabilizacja w, nowym, w, w, w nowych warunkach. Jesteś teraz w tym okresie Takie mam skojarzenie właśnie, bo to przyszło mi do głowy właśnie wczoraj czy przedwczoraj, że na temat tej destabilizacji. To jest stan, stabilnej destabilizacji, czyli praktycznie to wszystko się rozmontowuje. Kontrolowany. To jest demontaż kontrolowany, jak najbardziej planowy, przemyślany i nam tego planu nie ujawniają, bo po co nam wiedzieć takie rzeczy, ale no, ewidentnie znaleźliśmy się w, w, w czasie i miejscu przejściowym w sensie organizacji e, geopolitycznej, gospodarczej i także finansowej. Jesteśmy na ruchomych piaskach. Teraz i trzeba to sobie uświadomić, powiedzieć otwarcie i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. To nie znaczy, że będzie koniec świata i spadnie nas bomba atomowa. Absolutnie nie. No ale to jest etap przejściowy i będzie inaczej. Będzie po prostu inaczej. Inny będzie program, inne będą hierarchie, inne będą yy, przyjaźnie, sojusze. po prostu inny będzie... Kształt tego wszystkiego, stabilny, mam nadzieję, że wreszcie stabilny, że skończą się remanenty po II wojnie światowej, trwające do dzisiaj, no i wybuchające między innymi na Ukrainie. To znaczy ewidentnie to... etap ym, podziałów po II wojnie światowej będzie musiał być domknięty, bo tego tak. już nie sposób dalej ciągnąć. Tak jest, no to, to właśnie do tego między nimi służy. Te remanenty mają się teraz zamknąć definitywnie, kłótnie zakończyć się jakimś stabilnym rozwiązaniem, bo, no bo przyroda nie toleruje dłuższych okresów bałaganu, bo wprowadza swoimi metodami porządek, a to przez głód, a to przez jakiś tajfun, trzęsienie ziemi i inne sprawy, żeby to unormować i to dojdzie do jakiegoś porządku. Mnie się skojarzyło, parafrazując takie właśnie hasło, które zwykle się w sklepach podczas socjalistycznych czasów pojawiało. Tam było po odejściu od kasy i tak dalej. W tym przypadku po odejściu z kasą reklamacji nie uwzględnia się. Absolutnie. Kasa przepadła i sprawcy są nieznani. Nie tak, więc jeżeli ktoś już teraz odbierze swoją zapłatę, to praktycznie nie będzie możliwości, mówimy na poziomie makroekonomicznym i międzynarodowym, to nie będzie już możliwości żadnych tutaj zmian, bo też żadne z mocarstw nie będzie na własną rękę rzeźbić w tym wszystkim, bo nie od parady rozmontowuje się wszystko i rozluźnia te, te więzy, żeby potem robić to powtórnie, to są zbyt, Duże koszty. My tutaj mówimy o przyhamowaniu gospodarki globalnej i o zmianie struktury y, sympatii y, takich y, międzynarodowych. Także y, sprawa jest gruba, poważna i, i o wielkim zasięgu. Można by powiedzieć, że to w tym momencie nie jest zarządzanie kryzysem, a zarządzanie przełomem. To jest coś jeszcze wyższego kalibru. No tak, no przełomy się organizuje raz na, bo załóżmy, kilkaset lat. No i ten kolejny trzeba zrobić, no. Przyszedł na to czas. To już nie jest taka jest regionalna wojenka, ale generalne przestawienie porządku całkowitego. To, nie wiem, czy to Armstrong, czy Nenner mówił. Na temat tego, że pierwsza i druga wojna światowa praktycznie to um, był jeden cykl wojenny, który... To była jedna e, wojna, w dwóch a, jedna chodczyka. kontynuacja, tak. I my praktycznie mamy zmianę od tego okresu e, najbardziej radykalną, czyli praktycznie równe 100 lat do kolejnego przełomu od tamtych czasów. Tak, ale jeszcze ten przełom wiąże się z e, dłuższym cyklem trzystuletnim. Chodzi na przykład o ten, o e, rozwój cywilizacyjny w ogóle, czyli modelu e, gospodarowania, bo jak momentami trafnie zauważa Szwab, no ta czwarta rewolucja przemysłowa. W, może nie aż tak daleko i optymistycznie, jak on to tam maluje, ale jednak ma miejsce po prostu, jest faktem technicznym. Więc mówimy o innym poziomie wydajności, tak zwanej produkcji masowej i tak dalej. Te instrumenty i sposoby działania, które dominowały przez ostatnie 100 lat, po prostu się wyczerpały i musimy wejść na inny poziom. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że powstała taka możliwość i ta możliwość się już na tyle rozwinęła, że yy, istnieje jej nieuchronność, a żeby ta nieuchronność mogła działać, to trzeba zmienić system polityczny na całym świecie, tak? No żeby przyzwolenie społeczne na zmianę stosunków załóżmy pracy i tak dalej, już tu w krajach rozwiniętych mówi się o, o tygodniu pracy trzydniowym, już nawet nie czterodniowym w Japonii. Po prostu Dlaczego? No bo nie ma tyle roboty, no po prostu nie ma po, potrzeby pracowania tyle godzin. Ja nie mówię o raju na Ziemi, że wszyscy będą leżeli na plaży przez tygodniami, no ale statystyki bezrobocia i, i w ogóle aktywności ludzkiej będą wyglądały inaczej. No bo nie jest taka realna możliwość, a teraz już nawet ekonomiczny przymus, no bo skoro stary system długu się wyczerpał i trzeba to wszystko zawalić, bo to jest nie, nie, nie tylko niewypłacalne, ale no, nie tych starych długów, po prostu no, tego się nie da jakoś rozwikłać pokojowo, no to zrobimy zamieszanie, a potem będzie inny porządek, już nie tylko monetarny, polityczny, tych różnych bloków wojskowych i tak dalej, ale także społeczny na zasadzie y, sposobów organizacji w ogóle życia społecznego i, i, i gospodarowania, i przemysłu, i tak dalej. To, to, to, to jest tego rodzaju, tego rodzaju przełom, więc on jest wielopoziomowy. To nie chodzi tylko o bójkę tam z, z Putinem na jakimś lokalnym podwórku pod tytułem Ukraina, bo tak to wygląda z Górnego Piętra i Amerykanie tak to właśnie traktują co z ich wypowiedzi tych oficjali wprost wynika, oni to traktują Pernoga, no bo to dla nich to jest lokalny cyrk, których prowadzili przez ostatnie kilkadziesięcioleci, czasami e, kilka takich jednocześnie. Więc e, to nich To są że... chłopaki w prawe. To, że to jest w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i z naszym osobistym udziałem, no to oczywiście zmienia naszą perspektywę, no bo to już nie są obce ofiary, tylko nasi znajomi, bracia i siostry, tak? No ale z perspektywy organizatora i tego, że tak powiem, nadzorcy, no to to jest właśnie tak, jakiś tam lokalny teatrzek, tam zginęło, ile tam? Kilkadziesiąt tysięcy, no to co to w ogóle, o czym to jest mowa? W Iraku zrobiliśmy rozpierduchę i, i tam cywilów zginęło milion. To była zabawa, tutaj to, to, to, to jakieś tam lekkie naparzanki. No właśnie mocarstwa tak to widzą z tej perspektywy. Dla nich miliony ofiar nie mają po prostu żadnego znaczenia. Tam liczy się długoterminowe interesy, szczególnie terytorialne i dostęp do surowców, energii i tak dalej. No i to, to... to właśnie teraz. To bierzemy pod uwagę i tak należy na to patrzeć, nie dać się, no ja wiem, że to jest trudne, wiesz, oderwać się od tych, od tych realiów, tak powiem, które widzisz swoim okiem i wejść na inny poziom syntetyczny, no ale to, to trzeba tak rozważać, bo tak te plany się realizuje i tak się je ustawia. Więc warto pojąć to, że tu nie ma żadnego chaosu i przypadku, że, no, no, że ten chaos obecnie widoczny z naszym udziałem jest w pewnej mierze zaplanowany, a na pewno jest prowadzony. Warto, warto zauważyć, że w tej hierarchii, tu jeszcze nawiązując do tej y, demokratycznej zmiany rządów, stan aktualny to jest jeszcze całkiem spokojna sielanka w stosunku do tego, co może się wydarzyć, y, czy to ze względów kryzysowych, inflacyjnych, czy militarnych, o, to jest absolutnie sielanka. To, to w ogóle nie ma żadnej wątpliwości co do tego, jest piękna pogoda mamy co jeść inflacja jest jako tako w ryzach mamy wyglądających na odpowiedzialnych polityków nie ma wielkich konfliktów na razie społecznych, ani strajków ani, yy, no, ani wojny na naszym terenie, jest gdzieś tam kilkaset gru, by, kilometrów na wschód, w pobliżu tysiąca dokładnie, bo do zachodnia Ukraina jest właściwie spokojna więc yy, no, nie jest źle, tak? Na co się Pan skarży? No? no, perspektywy są ciemniające, o to chodzi. Tak, i tu zdecydowanie warto o tym czasem pomyśleć, dlatego że no, my o tym mówimy od, od miesięcy. Jeżeli się ma tą świadomość, to jakoś łatwiej to wszystko przychodzi. Człowiek jest psychicznie przygotowany i psychologicznie na te wszystkie przeciwności, które przed nami. Sama walka o zachowanie wartości wyników swojej pracy wieloletniej, to już jest przedsięwzięcie. Szczególnie w rokowaniach inflacyjnych grubo przekraczających 14% na koniec roku. Ja tutaj nie chcę rzucać liczbami, bo Turcja ma oficjalnie tam 60% coś kogo-tego, a nie oficjalnie powyżej 100%, bo tych rzeczy się nie zdradza, bo to są, tak. to, to są już przesłanki do załamania finansów publicznych. Dlatego żaden z przywódców krajów o tym nie mówi. Natomiast jest to zachęta do tworzenia zagrożeń zewnętrznych czyli po prostu wywoływania jakichś konfliktów między państwami które skutecznie odwracają uwagę i wtedy się topi wszelkie długi i to no, też jest przed nami na dużą skalę Turek już prowadzi operację wojenną pacyfikacyjną w Iraku i w Syrii tam w małej skali no ale no, walczy z Kurdami to jest tam święta wojna z Kurdami i ma to implikacje też tam, tam, w, na arenie międzynarodowej, bo y, utwardza stanowisko Erdołana w rokowaniach, tutaj w, w negocjacjach z, ze Szwecją i Finlandią na temat głosowania, które niebawem się odbędzie y, nad y, przyjęciem do NATO tych dwóch krajów. Więc y, to ma bezpośrednie przełożenie jedno na drugie y, w polityce wewnętrznej oczywiście Erdogana. I tej lokalnej tam w jego sąsiedztwie. I nieprzypadkowo on tak to zrobił, nie, nie tylko z powodu tej szedłającej inflacji, bo ta wojenka lokalna to jest pewna ucieczka, że tak powiem, do przodu, ale też prowadzi do reperkusji zagranicznych między innymi w kontaktach z Amerykanami bo tu wiadomo, tam oni od dawna się kłócą na temat tego wspierania Kurdów i stanowisko Erdogana w tych rozmowach wielostronnych jest jakby bardziej zasadnicze i takie wymagające bym tak powiedział. On to nieprzypadkowo robi, to się wszystko ze sobą wiąże i być może z tego wyniknie większa chryja w tamtej okolicy, bo Turcja jest na konfliktowym kierunku i tam wiele sprzecznych, tak powiem, rzeczy się dzieje jednocześnie. On nie może się zdecydować, gdzie mu jest bliżej do wschodu czy do Zachodu. No i, no i, i, to może wybuchnąć. Może wybuchnąć, bo z drugiej strony ma przeciwników, którzy są też zdecydowani, żeby ten problem wyeliminować. Czyli żeby nie mieć pod swoim płotem takiego no, niezdecydowanego. Ale istotna sprawa e, sprzed paru dni, e, ocieplenie stosunków między Turcją i Izraelem, wizyty ministrów spraw zagranicznych. E, Minister y, Turecki odwiedził Wzgórze Świątynne i Instytut Jadwaszem, Także y, tam był szereg uprzejmości. Y, y, zapowiedziano przywrócenie pełnych więzi dyplomatycznych. Natomiast w podejściu stopniowym, nie od razu. Y, przypomnijmy, że w 2018 roku Turcja y, wydaliła w, y, w bardzo upokarzający sposób ambasadora izraelskiego, poddając go przed kamerami kontroli osobistej i zmuszając do opuszczenia swojego urzędu. Od tej pory nie było tych relacji. Dodatkowo te temperatury podgrzewały te wszystkie spory w zakresie Wzgórza Świątynnego. No, przecież Turcja jest muzułmańska i stawała tutaj po stronie wspólnoty właśnie muzułmanów. I zawsze ten spór z Izraelem istniał na ten temat. Także teraz nastąpiło ocieplenie, Powolna poprawa tych, tych relacji, jak to nazwano, pomiędzy regionalnymi mocarstwami, bo to jest cytat z Times of Israel. Tak się oba kraje nazywają. No właśnie, to też jest pewien znak przyszłości. Co ciekawe, to ocieplenie dzieje się równolegle z zaostrzeniem w Jerozolimie i oburzającymi wręcz starciami no, wokół obiektów sakralnych, tak? Tak, to już trwa od zakończenia Ramadanu, to już jest kilkanaście dni. Tam rozpoczęły się te spory dosyć już dawno. I ostatniej soboty i niedzieli wszystko rozgorzało w bardzo dużym zakresie. W Jerozolimie było tak zwane święto flagi, święto niepodległości izraelskie, gdzie udział wzięło około 70 tysięcy żydowskich nacjonalistów z flagami, którzy przemaszerowali przez Stare Miasto. Nie oszczędzając sobie różnych haseł i uprzejmości w rodzaju niech wasze wioski płoną i tak dalej, czy śmierć Arabom. Druga strona również nie pozostawała dłużna. Doszło do, do zamieszek, do udziału policji w bardzo brutalny sposób. Tych policjantów prawdopodobnie było 2000. Tak, dwa funkcjonariuszy zabezpieczało te wydarzenia. Komentatorzy powiedzieli, że Stary Miasto było jak beczka prochu na skraju wybuchu. Także dużo, dużo tam tej nienawiści się wylało w obie strony. Brali w tym udział także izraelscy kibice, że tak ich nazwę uprzejmie, którzy skandowali różne obraźliwe hasła w stosunku chociażby do dziennikarzy arabskich którzy filmowali te zdarzenia. Osoby, które po stronie izraelskiej udzielały wywiadów też dosyć ciekawe sformułowania podawały. Mianowicie, że jeżeli to jest nasza ziemia, to pozbądźmy się tych, którzy tutaj to zajmują, czyli Arabów i Palestyńczyków. To była cytowana jedna z, z uczestniczek właśnie po stronie izraelskich nacjonalistów. Wybuchł z tego skandal do tego stopnia, że niektóre frakcje są proponowane przez Beneta, żeby je uznać za, operacje, za frakcje terrorystyczne. Czyli po prostu jest to na tyle no, dewastujące dla wizerunku Izraelczyków, którzy w sposób pokojowy tam przechodzili, że zaczyna uderzać w ich interesy, wizerunkowo po prostu. No jest to haniebne, mówiąc krótko i to, to, to, to, to bardzo brzydko prognozuje na nieodległą przyszłość. A ciekawe jest to, że Erdogan nie zmienił wcale stanowiska w tej sprawie. Nie, on jest konsekwentny. Tak, i to trzeba zaliczyć na duży plus, że jest wierny swoim zasadom, w szczególności religijnym, i nie, nie zmienia tutaj frontu. i No to na pewno buduje jego wiarygodność w tamtym środowisku, w szczególności w społeczności islamu. Trzeba pamiętać, że Animozje między Arabami a Turkami nie, nie są wczorajszej daty, ale no, mają wspólną religię i na jej gruncie muszą się szanować i to warto jest pod tym kątem też przeanalizować, bo w sensie tej polityki międzynarodowej to Ankarze prawdopodobnie jest bliżej do Awiwu niż do krajów arabskich ale w sensie religijnym i tym, powiedziałbym, społecznym, kulturowym, no to jednak wciąż te akcenty muzułmańskiej, sympatii muzułmańskiej do świata arabskiego biorą górę i chyba tak to się utrzyma, bo tureckie społeczeństwo mimo pozorów rozwoju szybkiego i ono jest stosunkowo młode, trzeba o tym pamiętać, ten pozór nowoczesności też jest taki chyba mocno udawany, bo korzeń tego, tego układu polityczno-społecznego no jest taki mocno tradycjonalistyczny, tak bym powiedział. Tak. Co bym jeszcze powiedział na ten temat, to zapowiedziano między Turcją a Izraelem przywrócenie połączeń lotniczych, bo... Tam były takie obustronne obostrzenia, nie wszystkie symetryczne. Natomiast tureckie samoloty obsługiwały te Izrael, natomiast izraelskie nie obsługiwały Turcji. Stawiono tam jakieś po prostu wymagania, które były trudne lub niemożliwe do spełnienia. Natomiast to się ma zmienić, ma się to poprawić. Ale jeszcze wracając do, do tych wzajemnych uprzejmości tych obu grup, ta sama studentka izraelska, która tak się ostro wypowiadała wspomniała znaczącą sprawę mianowicie jesteśmy tu po to ażeby odbudować świątynię tu oczywiście chodzi o trzecią mhm. świątynię jerozolimską która jest symbolicznym znakiem odrodzenia Izraela a także wystartowania pewnych znaczących procesów militarnych, które no są jakby zapisane i przeznaczone w dawnych, starych księgach. No tak. To jest tak zwane Królestwo Światowe. Ale no to, te, Tak, te stare te, legendy... Te rzeczy były podnoszone właśnie tejże niedzieli ostatnio. Te rzeczy nie umierają. Ze One są po prostu przez stulecia, a nawet można by powiedzieć w ich przypadku przez tysiąclecia aktywne. No właśnie. I to bardzo ciekawe. Wiesz, kto jest teraz klientem, turystą numer jeden na tureckiej riwierze? No nie. No jak to kto? Iwan Iwanowicz A. z rodziną i z przyjaciółkami przenieśli się teraz na, na wybrzeże tureckie. Są, są założone specjalne linie lotnicze i embarga założone na Sowieta. W Turcji nie obowiązują. Wszyscy kelnerzy mówią paruski. Tego się należało spodziewać. <śmiech> Biznes jest elastyczny. A widzisz. Także możemy Rosjan zamykać w pudełku. Nie będziemy kupować ani ropy, ani gazu. Oni nadal się będą wygrzewali nad Morzem Śródziemnym. A przynajmniej gdzieś tam w jakiejś zatoce. Nie chcemy ich w Grecji na Cyprze? To przyjadą do Turcji. Po sąsiedzku. Ta sama prawie droga. No, lotniczo ta sama i ta sama cena biletów. Tak wiecie, da. No da się, no, embargo na linie rosyjskie no w tym wypadku nie działa, bo te nowe, bo nad potrzebę tego przedsięwzięcia Turcy założyli nową linię lotniczą. <gry> W operacji z Rosjanami oczywiście, którzy przypuszczam postawili tam kilka samolotów z, z grubych kilkuset, które zajęli w ramach retorsji za embargo, bo jest zakaz lotów dla przewoźników rosyjskich tam na cały zachód. I ich samoloty były, w szczególności w Aeroflotcie, ale tam w kilku prywatnych liniach lotniczych także uziemione przymusowo, bo potraciły kontrahentów i zlecenia, i loty, i połączenia. To w ramach retorsji Putin tam upaństwowił samoloty będące w leasingu od, od zachodu, no bo ci mu blokują pieniądze, to on blokuje aktywa, że tak powiem, leasingowe. No, przewłaszczył to, przerejestrował i, i te, to są nowe samoloty, one nie mają dwóch lat nawet. Jeśli tam bodajże 600, to taka liczba jest nowych <śpieszynka> Airbusów <śpieszynka> szeroko pokładowych. No, w sam raz na wycieczki, no. Także <śpieszynka> turystyka nie umrze, my go zamykamy w klatce, ale ale Putin wyleci z drugiej strony, no bo tę te, te ilość bramek ma dosyć sporą do wyboru. Trzeba przyznać, że no to duże terytorium jest. Także w, Widać na tym przykładzie, że pomimo wielu negatywnych zjawisk w gospodarce i w polityce, to jednak ludzie próbują się do tego układać i znajdywać jakieś furtki, furteczki, żeby realizować swoje podstawowe, życiowe potrzeby jednak przechyczyć system, który jakby nie było, nie ma dobrych motywacji i nie ma szczytnych celów. Te cele są interesowne, owszem, ale dla inicjatorów, a nie dla publiczności. No, sam rozumiem, że być może niekoniecznie ginąć na wojnie no ale żeby nie ginąć na wojnie płacić po cenę za ropę i gaz no to pff, to już tak jest No, powiedziałbym no to to jest spora zmiana <ścoughs> społeczna zwyczajowa, kosztowa no i w końcu cywilizacyjna no bo jak się stać tylko na rower no to już to jest kiepsko Bigry 4 z dobrą przerzutką, to wiesz, to jeszcze tak no to, na razie... te były bez przerzutek, to były składaki takie dosyć y, toporne, szczególnie jak się na tym jechało pod górkę. No tak, ale załóżmy, że to unowocześnisz. To też nie jest tak wielkie halo, bo wiesz, y, y, praktycznie wszystkie te części masowe produkowane są w Chinach. No skoro kontenery stoją, to wiesz, to... Chociaż dzisiaj już się pojawiły informacje, że Shanghai zaczyna w szerszym zakresie działać, bo te jego próby udrożnienia już kilka dni ponad trwają, że kolejne branże tutaj ruszają w jakimś większym zakresie bardziej znaczącym, więc jakiś tutaj postęp jest. To należy zaliczyć do pozytywnych informacji. No tak, no to faktycznie jest teraz, w tym momencie jest pozytywne, ale pojawi się kolejne zagrożenie zimnowojenne albo pandemiczne no i, no i kłopot gotowy. Tu miałeś jakąś informację pozytywną, w sensie Bila, Kila Bila. To tam... więc, więc tak, to jeszcze mam informację niesprawdzoną, bo to było z dzisiejszego wieczora na temat traktatu pandemicznego, że nie zostały te poprawki globalne u, u, uchwalone wyraźnym sprzeciwem y, Brazylii, czyli bol, Bolsonaro, y, Ameryki Południowej i, i krajów stamtąd i Afryki. Czyli te kraje, które zdecydowanie w poprzedniej pandemii y, były przeciwnikami tych y, wszystkich zaostrzeń, także ich i tym razem nie zawiodły i postawiły weto. No i chwała Bogu, że Bogu dzięki. No, że... Tedros, Gebre, Jezus nie będzie zawiadywał masowymi chorobami i zarządzał na, na jeden yy, rozkaz, na przykład totalnego lockdownu <głos> na, na planecie Ziemia, bo to już by było chyba jak dla tego osobnika, to tak jakby za, za, za, za, za duża władza uderzyłaby mu do głowy, podejrzewam. <głos> No tak. Także zobaczymy jak to długo potrwa taki sukces, bo wiadomo globaliści to są bardzo przebrzydłe stwory, no upadzi, zmierzające do tego samego celu wcześniej ustalonego. Tak, no, uporu, pracowitości i konsekwencji no, nie sposób im odmówić. I tej zapiekłej nienawiści do rodzaju ludzkiego. Tak, teoretycy właśnie to, to, to diagnozują. Że to jest kliniczny objaw nie, nieuleczalnej, wrodzonej nienawiści. Ja tam aż tak radykalny nie jestem. Staram się poszukiwać y, y, plusów i jakichś ludzkich cech, ale jak patrzę na, w czyjeś oczy i widzę pustkę, to wiesz, co ja z tego czytam. Reptilianie. No może nie aż tak, ale. Zarzymowałem, oczywiście, ale inny szukamy pozytywów. Inny gatunek człowieka bym tak powiedział. Jak nie czujesz w nim rezonansu, wiesz, tego błysku, że tam wiesz, nie ma światła w środku, że wszystko jest ciemne. Nie ma serca. Rozumiesz, to, to znaczy, że to jest jakby inny gatunek. Bo normalnym obywatelem tutaj gatunku Homo sapiens. Ja rezonuję we wszystkich rasach. Czyli wiesz, że zaglądam mu w oczy i, i, i czuję rezonans. Rozumiesz, czuję komunikację. A z pewnymi osobnikami, z pewnymi pacjentami nie ma tego kontaktu. Zwróciłeś na to uwagę? Tak, są zimni jak lód i w ogóle nie czuli na jakiekolwiek ludzkie przejawy. Nie, nie ma rezonansu po prostu. Rozumiesz? Nie ma tego, że nie możesz nawiązać te, tego kontaktu. Czyli ja nie, roz, nie wiem, czy to jest inny zakres fal, czy, czy y, może interfejs nie, nie styka, czy no, ja, wiesz, oprogramowanie nie, nie ten, może upgrade jakiś był założony, nowy. Rozumiesz, że nie kontaktujemy. No ale jak to jest? Z miliardami innych kontaktuję, a z tym pacjentem nie. No to co to jest? Jaki to był rodzaj upgrade'u? No, technicznie pytam, nie? A na czym to polega, ten kłopot? No to Mnie się tylko spiskowe teorie tutaj nasuwają, bo te ja, najlepiej ja pasują tylko, do zjawiska. Ja tylko poddaję Ci pod rozwagę. Ja nie znam odpowiedzi. Ja tylko zdaję relacje z obserwacji. A wiesz, doświadczenie jest królową wszystkich nauk, tak? No bo podobno nauki przyrodnicze są doświadczalne, tak? No to skoro czegoś doświadczamy, to znaczy to istnieje, tak? wielokrotnie to się zdarza, powtarzalnie i, to, i że to nie jest tam jakieś moje przewidzenie, no to chyba coś z tego wynika, no to spróbujmy znaleźć na to wyjaśnienie. <gry> No To są ludzie bardzo odlegli od mm, spraw zwykłego człowieka i, i, i ich motywacje są y, dla nas niezrozumiałe z całą pewnością. Nie dadzą się objąć ludzkim rozumem. Podłym umysłem prostaczka. Znam te melodie. No coś mi to przypomina. Może zostawmy już te kreatury. Ja jeszcze mam propozycję tutaj wrócić na chwilę na Bliski Wschód, bo tam y, pewne rzeczy dzieją się w ostatnich paru dniach dosyć szybko. Y, na Bliskim Wschodzie, dokładnie w Iranie, był Robert Malej, specjalny wysłannik USA, który tam podejmował pewne rozmowy i y, przekonywał, że Biden nie popiera akcji militarnej, w tym kierunku, głośno rozważanej przez Izrael, natomiast nie jest zadowolony z postawy Iranu jako tutaj współpracownika z, z rozmowami w Wiedniu. Po prostu, że tam kręcą za bardzo. Widać, że Stany chciałyby ugasić ten konflikt Możliwie najniższym kosztem. To jest zdecydowanie wyraźnie postawione. Jeżeli nie popierają akcji militarnej, czy nie wezmą w niej udziału, gdyby była, to jest inna sprawa. Ale w sposób wyraźny to artykułują. Nie przeszkadza im to jednocześnie twierdzić, że w Iran jest o parę tygodni, już zresztą od trzech ponad miesięcy od zdobycia materiału to w ostatnich dniach jeszcze było uszczegółowione, ile on tego materiału ma, bo prawie cztery tony wzbogaconego dosyć istotnie. Więc ta postawa Stanów Zjednoczonych jest troszkę taka rozedrgana między konserwatystami, a zwolennikami tutaj dyplomacji. Ja tego do końca nie rozumiem, bo to są absolutnie sprzeczne komunikaty. Raz, są gotowi na wszystko, innym razem, że na wszystko, za wyjątkiem akcji militarnej, trudno, trudno tutaj to już nadążyć za tym. No to jest, takie sprzeczne sygnały po prostu oznaczają walkę wewnętrzną na ten temat jakichś klanów, jakichś frakcji w samym Waszyngtonie. I to jest w tych relacjach właśnie cytowane, że senatorowie, głównie z, z niektórzy z partii demokratycznej są zdecydowanie zirytowani postawą Blinkena, który ostrzega o tych tylko brakujących zaledwie kilku tygodniach do osiągnięcia punktu krytycznego i że z jednej strony się nic nie robi z tym tematem, a z drugiej mijają te tygodnie i miesiące i nadal to stanowisko jest niezmienne. To nadzieja nie jest strategią, jak mawiają wówczas przewodniczący Komisji Demokratów, Bob Menel, Menendez. Tak nadzieja, bardzo zacny człowiek, muszę polecić. Nadzieja nie jest strategią, bo strategii żadnej po prostu nie ma. Jest walka klanów, a dominujący wydaje się być klan Blinkenów, który no jest nakręcany przez Wiktorię Nuland i jej ziomków i, i, i małżonka i z całą czeredą wesołych rycerzy. <głosy> Autorów między innymi e, z, te, tego, tej ustawy z 2001 roku, National Defense Authorization Act e, i wszystkich tam dokumentów, że tak powiem, e, z, z, w następstwie tego utworzonych, nie? I tej tajnej policji domowej, Department of Homeland Security i tego orwellowskiego ministerstwa prawdy założonego teraz pod nazwą Rady do Spraw Dezinformacji i innych wynalazków opisanych w książesce pod tytułem 1984. Więc hmm... Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, zwłaszcza międzynarodowa, kiedy supermocarstwo nie może się zdecydować jaką ma strategię i kto tu naprawdę rządzi, kto jest ważniejszy w negocjacjach, bo dziś jest ten, a drugi, drugiego dnia następnego jest kto inny. No więc no, trudno to nazwać spójną wizją polityki międzynarodowej, a jeszcze trzeba zauważyć, że to, to jest gra na wielu fortepianach i na wielu teatrzykach lokalnych, bo Biden właśnie skończył turnę w dalekiej Azji, gdzie otworzył, czy zainicjował, czy podpisał nowy pakt gospodarczy tutaj, gospodarczy powiedziałbym wojskowy te, tego tak te, zwanego chyba pacyficznego NATO. Jest to taki e, z, z, z, związek gospodarczy e, zaprzysięgłych sojuszników Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku, czyli Indie, e, Japonia, Korea Południowa i tam e, kraje z nimi sympatyzujące. No w opozycji jawnej, przecież oni tego nie mówią otwarcie, no ale to, to nie, nie trzeba czytać z gwiazd, żeby się domyślić, że w opozycji do Chin, więc sytuacja jest wielce dynamiczna, bo no Biden musi, że tak powiem wypowiadać na temat tych wszystkich zjawisk jednocześnie. Co na Ukrainie, a co na Dalekim Wschodzie robimy, jaki tam, jaki, jaki montujemy tutaj blok polityczno-gospodarczy. No i na Bliskim Wschodzie jeszcze go nękają tutaj sprzeczne sygnały, co zrobić tu z tym, z Iranem. Więc no... Grozi mu gonitwa myśli. Jest pozytywny sygnał taki, no że wbrew wcześniejszym sygnałom i zapowiedziom, i obietnicom już złożonym, e, Amerykanie tylko się do tej pory zastanawiali nad dostawą e, systemów MLRS, czyli tych e, gradów i podobnych e, o większym zasięgu tych wyrzutni rakietowych e, na e, wielokrotnego zastosowania mobilnych, samobieżnych na różnych podwoziach, tam gąsienicowych, samochodowych i tak dalej. Rosjanie w tym bardzo tę technikę rozwinęli. i Tam mają kilkanaście modeli i kilkanaście linii tych produktów. Między innymi tam Bug, tam Grat i, i tam i potężniejsze nie? Katiusze. A Amerykanie nie pozostają w tyle i mają bardzo dobre własne rozwiązania, precyzyjne, manewrujące. I tego sprzętu zażądał Żelejski. I już wszystko było, że tak powiem, niby dopięte, że w ramach tych 40 miliardów pakietu pomocy ten sprzęt się pojawi? No nie. Będą dostarczone, ale ma jego zasięgu taktyczne wyrzutnie wielokrotnego użytku, te rakietowe szybko tam. Wstawia się te rakiety, jedzie się w pole, wystrzeliwuje, jedzie się z powrotem gdzie indziej, żeby wróg nie mógł tego, tej wyrzutni zniszczyć. I o zasięgu tam 20-30 kilometrów nie dalej. Dlaczego? Żeby nie powstało zagrożenie użycia na terytorium Rosji. To był cytat z komunikatu z Waszyngtonu, takie uzasadnienie, że powstaje taka obawa, Rosjanie przestrzegli drogą dyplomatyczną przed ta, taką decyzją, o wysłaniu podobnych urządzeń, że jest to nieprzekraczalna czerwona linia i Biden o dziwo tę czerwoną linię uszanował. No to jest dobra wiadomość. Jak, no, jak dla kogo? No bo dla tych zwolenników eskalacji i walki do ostatniego Ukraińca. To, nie, to, to jest bardzo się... zła wiadomość i zły prognostyk, że Blinken nie, za, nie zabłysnął, nie zamrugał odpowiednio. No właśnie, ale tak to zawsze jest, że futrowanie frontu nowoczesnymi środkami bojowymi zawsze przedłuża konflikt i zawsze powoduje y, większą ilość ofiar. Tam rozwiązania dyplomatyczne są zdecydowanie odraczane. Więc myślę, że to nie o to chodzi, żeby wojna trwała dłużej, lecz odwrotnie, żeby trwała krócej. Zauważ, że do tej pory milczący Niemcy z Francuzami ewidentnie od momentu wygłoszenia, no powiedzmy sobie, kontrowersyjnego przemówienia Kissingera zmienili stanowisko bardzo poważnie, bo naciskają na, na Żeleńskiego, aby zgłosił gotowość do negocjacji, w końcu się do tych prawdziwych negocjacji z Putinem zgłosił. Z tak zwanej własnej woli. Tak i to ciekawe, bo to samo troszeczkę innymi słowy powiedział, Kissinger i nawet dał na to termin, że dwa miesiące, a potem nastąpi moment faktów dokonanych, nieodwracalnych. Czyli rozwiązanie... Chłop ogarnął, bo inaczej będzie źle. No niekoniecznie, czy źle, czy dobrze. Będzie rozwiązanie siłowe, fakty dokonane i ten stan będzie już stabilny. Hmm. Więc no to chyba odpowiednio ostro zabrzmiało no i zmieniły się pewne akcenty i wypowiedzi bardzo mocno w niektórych zakresach. Co ciekawe, powtórzył to chyba wczoraj szef sztabu amerykański, generał Milley, który chyba był konsultantem prezydenta Bidena w sprawie tych rakiet MLRS, tych wyrzutni rakietowych. Jego tam pytali, co, co pan, pan na ten temat myśli, no przecież pan dowodzi tutaj wojskami, to pan wie jaka jest taktyka, strategia i jak to wszystko działa. No i wiadomo już co powiedział, mianowicie, że Ukraina musi zrozumieć, że jedyne stabilne, osiągalne i dające się przeprowadzić rozwiązanie, to po prostu rokowania dyplomatyczne. Bo on, to się musi zakończyć rokowaniami, musi zakończyć się jakimś porozumieniem, tak? Ale obyd, do świata. Obydwie strony muszą dojść do tego wniosku samodzielnie, na własną rękę. Ciekawe zdanie, prawda? No, Takie bardzo wychowawczy bym nawet powiedział. Jeżeli to dyplomatiko przetłumaczyć na potoczny Polski, to znaczy, że Żeleński musi się w końcu ogarnąć i dojść do wniosku, że nie tylko powinien, ale musi zasiąść do negocjacji z Putinem. Tak jest, taki jest właśnie wniosek. Dla mnie to jest, jeszcze jest jeden sygnał, że zbliżają się poważniejsze kłopoty niż tylko lokalna wojna o niedużym jakby nie było zasięgu, ale bardzo odwracająca uwagę i opinii światowej i no, torpedująca pewne gospodarcze sprawy w dużym stopniu, kiedy spodziewamy się dużo większych tutaj trudności o skali globalnej, tak bym to ujął. bardzo dyplomatycznie to powiedziałeś, Blinken by się nie zawstydził. Mieszę co, powiem Ci, że te automaty tak już nieraz przetrenowały, że y, y, y, żeby je uśpić, to ja to muszę wszystko elegancko sobie poukładać. To a si a jakbyś dał mi, dał mi podpowiedź, jakby trochę przetłumaczyć tak na ten codzienny? Na, ten... Jest... <grystanie> na mój gust. <grystanie> Coś <grystanie> strachnie wokół Tajwanu. Tak wygląda. Bo te wszystkie przeloty ćwiczenia i te takie chińskie podżegania no, wyglądają w ten sposób taki denerwujący, troszkę z Tajwanu się jakiś notable, nie pamiętam kto to był dokładnie odezwał, że tutaj się źle dzieje i że po prostu czują się zagrożeni. Wicepremier tak się odezwał. Wicepremier. No to wice tylko, także to. No niby ważna figura, ale jednak wice, więc premier, gdyby to było w Izraelu, to premier powiedziałby coś odwrotnie, że absolutnie nie tego No rzeczy. tak. A bro, twojego yy, czasownika użyć takiego specyficznego. Yy, coś trachnie. Ja nie wiem, czy, z, czy znasz źródło słów tego, nie, tego terminu. Nie. No to Ci polecam. Zdradzę Ci tajemnicę, że no, jest bardzo, no, bardzo ciekawy zakres znaczeniowy na wschodzie ma. E no. <głos> Także musisz sprawdzić słownik, co to znaczy u naszych wschodnich sąsiadów. No, to, to, to, a propos zbliżenia tutaj z naszymi gośćmi, ja mówię o tych gościach z tej centralnej, ja mówię nie o zachodniej Ukrainie, tylko o centralnej, czyli tak w okolicach Sum, Czerkasów i tak dalej, to oni już tam właśnie... Mnie się to kojarzy jako wyraz dźwiękonaśladowczy, z łamaniem kości. No aż tak, to chyba drastycznie zazwyczaj nie przebiega, ale jako dyskusyjny podżegacz, yy, wrzucam taką propozycję. Co to jest strachanie? To tego, to się dowiemy, będziemy wiedzieli. Dźwięk, yy. który powstaje, gdy coś się łamie. Tak. I coś pęka. Tak. Coś pęka. Hmm. No to powiem, pęka tylko raz. Bezpowrotnie, czyli tak zwana próba zniszczeniowa w inżynierii to się nazywa. Tak, ale nie aż tak dramatycznie bym tak dodał. Ja mam takie od razu skojarzenia naukowe, bo to w związku z, z, z pracą i z, z właśnie z próbami typowymi, bo są próby niezniszczeniowe i próby zniszczeniowe coś trachnie, traśnie i praśnie. No. Prasnął oziem. Kiej go chycił za ożydle? Boryna. No, a propos. No tak, to już widać, że już jesteśmy po godzinach, bo to ten... Prasnął nim oziem, aże zadudniło. W lekturach naszych jest dużo różnych tego typu e, e, sformułowań i opisów sytuacyjnych, szczególnie z kresów wschodnich, gdzie to głoba, tak... E, no był takim wdzięcznym przykładem e, udanych relacji międzyludzkich, wygranych dla siebie. No, interesy też robił szerokie, inflanty i te... <śmiech> Co... Co tam jeszcze, panie na świecie? Ja Dobrze, więc jeszcze tak. Ja to jeszcze mam dwa punkty programu, co najmniej. Dwa Z Bliskiego Wschodu. Jak to zwykle. 9 maja, kiedy to niedziela, niedziela. Niedziela była taka dosyć y, malownicza w Izraelu. Tak, ty lubisz kwiaty yy, blisko wschodnie, pustynne. Tak, mianowicie mm, Bennett ślubuje brak in, immunitetu dla irańskiego reżimu. To są takie znamienne słowa. W tygodniu, w którym zamordowano irańskiego pułkownika, i irańskiego inżyniera w kompleksie wojskowym, tego pułkownika odstrzelono w dzielnicy rządowej notabene w samym centrum, także o tym, żeśmy wspominali już tydzień temu, tam się waży pod względem tych napięć. Bennett powiedział, że irański terror był tolerowany dotychczas poprzez swoich emisariuszy, ale głowa tej ośmiornicy, czyli sam Iran, cieszył się pewnym rodzajem immunitetu, jak to nazwał, pewnym rodzajem. Czyli widać, że tego jeszcze nie tykali. Coś tam się jednak zmieniło. Ta prasa Iranu jest coraz gorsza i widać, że uznaje się, że koniec jest tolerancji. To akurat źle wróży, bo tutaj jeszcze się przysłożył, przysłożył New York Times, który ujawnił pewne sprawy, kto był wykonawcą tych egzekucji. Także teraz już nie ma żadnych wątpliwości, że wcześniejsze hipotezy okazały się prawdziwe, te irańskie, kto tam w tym wszystkim napsu? Także dwa trupy były nowe. No i w związku z tym klimat się troszkę zepsuł. I tak nie był dobry do tej pory, więc jest trochę podlejszy, ale to, to, to nie wiadomo, co tutaj naprawdę, w jakiej kolejności to wystrzeli. No. Oni tak. zawsze mają dwa wyjścia, w prawo i w lewo. To jest trenowane jak to w narodzie prawniczym. W każdą stronę co więcej ujawniono ile tego uranu tam jest. No prawie 4 tony, 3800 kg, więc to jest zdecydowanie bardzo dużo. To jest 18 razy więcej niż przewidywał limit z 2015 roku. No, 18... to... to jest dużo. Ale to nie jest wysoki stopień wzbogacenia, bo tam Nie, się to funkcję. nie jest wysoki. Natomiast jak zwykle się pojawia e, okres, to tylko kilka tygodni. Widzę, że to jest już formułka dyplomatyczna w tym momencie, stosowana Ale... do e, dowolnych celów. Ale oni są w stanie to wzbogacić realnie, naprawdę, w tak krótkim czasie? Są, dlatego że wybudowali nową fabrykę z, e, z nowymi wirówkami, wysoce wydajnymi. A wystarczy 60 kg według tych notatek tutaj, 60 kg do 90%, więc y, z, z tamtego stężenia dosyć szybko się to zagęszcza w tych nowoczesnych wirówkach, bo Iran wybudował fabrykę wirówek w ogóle, żeby mieć możliwości przerobowe. Y, co więcej, y, Bennett powiedział teraz, że posiada dokumenty, które wykradziono kilka lat temu, które przewidują cały scenariusz oszustwa y, Iranu wobec Europejskiej Agencji Atomowej mm -hmm. y, i sposób, w jaki będą ukrywać dowody swojej działalności, deklarując jednocześnie, że działalność militarna w zakresie wzbogacania uranu nie jest ich celem. Także... Dzisiaj się pojawiło takie zdjęcie, ja to nazywam czarne na czarnym na głównej stronie, czyli złowrogo wyglądające. Czarny Bennett na czarnym tle, w czarnych ramkach trzyma dokumenty wskazując, o, oto tutaj one są. Wiesz, to jest prawdopodobne, to, to może być, jak zawsze, to może być fałszywka wyprodukowana pracowicie przez inicjatorów. Ale może być to też y, y, fakt, bo jest to prawdopodobna wersja zdarzeń. No wiemy przecież, że z kamerami były tam różne machlejki. Te kamery nie mogły być konserwowane przez Europejską Agencję Atomową i brak było dostępu. Co się tam dzieje? Nie było możliwości ściągnąć dane z rejestratorów. Niektóre z tych rejestratorów zostały zniszczone w wyniku pożaru. Także były miejsca w ogóle niemonitorowane. Jak tam jest, tego nie wiemy. Myślę, że wywiad izraelski na ten temat ma pełne informacje i z całą pewnością je wykorzysta w swój sobie tylko znany sposób i w terminie, który uzna za stosowne. Ja bym powiedział, że ten termin jednak się zbliża wcześniej czy później, bo te deklaracje o fundamentalnym zagrożeniu ze strony Iranu, no pojawiają się przecież już od miesięcy. Tak, one są oczywiście od lat wyolbrzymione. tu wielkim, yy, znanym artystą tego nurtu popu był nieodżałowany Netanyahu, który chyba wróci do polityki. No ja i wróci, wróci. Już <grym> dzisiaj to wiem, że wróci. on... On ponad dwie dekady występował z tym samym repertuarem, że Iran jest na progu zdobycia bomby atomowej i to nastąpi w najbliższym okresie, pół roku czy... i to trwało 20 lat. Więc ja będąc tego świadomy, wiesz, patrzę z dużym przymrużeniem oka na te alarmistyczne występy, że to jutro, już pojutrze, miesiąc i tak dalej. Ale z drugiej strony nie można tego bagatelizować, dlatego, że faktycznie w interesie Iranu, zagrożonego, obłożonego sankcjami i no, zantagonizowanego z, z świadomie z światem zachodnim jest posiadanie broni atomowej. Po prostu. No bo to jest wygodne, przydatne. To jest narzędzie szantażu bardzo skuteczne, jak pokazuje historia Kim jong na przykład, prawda? Tak, oczywiście. Więc Irańczycy nie są od niego głupsi, mają podobnych przyjaciół, na przykład wspólnych znajomych w Pakistanie, więc i też cichych sympatyków w Pekinie, tak? Więc no, mają pewne możliwości załatwienia sobie tego narzędzia odstraszania. Ale od odstraszania do możliwości agresji, no, droga jest już stosunkowo niedługa, więc ja się też nie dziwię gorące panujące w Izraelu na ten temat. Patrząc na to racjonalnie z wyższej perspektywy, jest to mocno przesadzone. Ale gdy się weźmie pod uwagę te regionalne tam układy oraz yy, powiedziałbym waleczność yy, egzotycznego kraju, yy, na przykład w kontaktach społecznych wewnątrz krajiku i na zewnątrz, no to... Yy, Trudno się spodziewać jakiejś pokojowej normalizacji, prawda, że Irańczycy nagle zapomną, odpuszczą i staną się łagodnymi barankami. No to nie jest ten kraj, nie ta tradycja, nie ta historia i nie ten kaliber. Prawda? No, podobnież. Yy... Iran ponosi duże straty wizerunkowe wobec własnego społeczeństwa, szczególnie poprzez te ostatnie zabójstwa, które są wyraźnie etykietowane i dają wyraźną przesłankę, że wszystkie osoby, które wspierają ten nielegalny program atomowy, i także wspieranie tych właśnie przybudówek terrorystycznych będą likwidowane, bo do tego powstał przecież specjalny zespół, o czym w oficjalnej prasie donoszono. To jest jednostka wojskowa. Tak, dobrze zorganizowana, dobrze opłacana, absolutnie tajna, która ma bardzo proste zadania. Tak, powiedziałbym egzystencjalne. Będzie albo nie być, o to jest tak. pytanie. Rozwiązujemy. No, Zostaje taki tu adres, imię, nazwisko, no nie być. No to... i to. Zadania hamletowskie, nie. że tak powiem, rutynowo z, z dużą wprawą. No i tak to się odbywa. Ale no i ty, powiadam, trudno się temu dziwić, jak się przyjrzeć tym lokalnym nie. stosunkom. No po prostu to już tak jest. No tam to się tak na nagromadziło i teraz może to zmienić tylko jakiś gwałtowny rozgardiarz. No i... Natomiast istotną sprawą jest stan izraelskiego rządu, dlatego że po ostatnich problemach koalicyjnych jest to już rząd mniejszościowy i widać, że nasz ulubieniec Netanyahu, czyli Bibi, który tam strasznie im psuje tą koalicję, odgrażając się, że ten rząd, który aktualnie jest, jest szkodliwy dla interesów krajowych, że to powinno zupełnie inaczej wyglądać. Jego metoda na przyszłość Izraela jest zupełnie inna. Dlatego ma tutaj własny pomysł i z istotnych spraw dzisiaj właśnie, jak tytuł głosi, szczęśliwy dzień dla obrony byłego premiera ponieważ po pozornie sprzecznych zeznaniach Szlomo Filbera, byłego powiernika Bibiego, który został świadkiem państwowym, nastąpił przełom. Mianowicie ten pan Filber zeznał, że mógł źle zinterpretować gest ręki byłego premiera. Ten gest mógł znaczyć coś innego, może światło padało nie tak, w każdym razie strasznie osłabiło to zarzuty prokuratury. No proszę, czyli zawsze są dwa wyjścia, jak powiadasz. Oni mają nawet więcej, ale dwa to jest minimum. Dodam, no tak. że w przeciwne strony. No tak, to jest taki ten wymóg yy, yy, protokolarny. I też sakralny, bo oni tak budują te świątynie. Tam jedna bramka, druga bramka. Jest lewa kolumna, prawa kolumna. No, taki dualizm jest. Mówię, e, że korpus polarno-falowy. No, ci powiem, że tutaj więcej jest tych y, y, y, symbolicznych o, o, odnośników, ale to jest, to, jest, to, jest, to jest zbyt głęboko, żeby się na ten temat zrzucać na ten zapowiedział, że nie będzie wspierał jako lider opozycji, nie będzie wspierał obecnego rządu i wykorzysta wszystkie ewentualności do zdobycia przewagi dla siebie. Pewnie tak zrobi. Czyli, że lekko pozytywnie? No, będą mieli dużo roboty wewnątrz, y, ponieważ upadek rządu y, sugeruje kolejne wybory i Odroczenie całej sprawy w ogóle na nie wiadomo kiedy. Bo poprzedni okres bez y, y, utworzonego rządu, no to było kilkanaście miesięcy, żeby nie powiedzieć ponad dwa lata. Tak jest. Wielokrotnych głosowań. Tak i bez skutecznych utworzenia i upadku y, y, tych rządów, ponieważ one nie miały tam tych swoich konstytucyjnych elementów spełnionych. Y, budżetu nie było przez trzy lata. Teraz on jest, więc tyle mają zapewnione. Natomiast w przypadku rzeczywiście takich grubych akcji wycieczkowych, lotniczych i lądowych, no to dobrze mieć stabilny rząd z całą pewnością, bo to się może źle skończyć, jeżeli wewnętrznie kraj nie jest skonsolidowany, a wybiera się na takie wycieczki z Persami, powiedzmy. Tak, no to to poważne wycieczki zagraniczne to są ryzykowne. No, powiem tak, no, że się, y, wiosna nie jest całkiem pesymistyczna, że jednak są te promyki nadziei, że miecz Damoklesa jeszcze nie spadnie w tym sezonie, że... Y, Karabin dziadunia wiszący na ścianie nie wypali jeszcze teraz? <śmiech> ale kiedyś wypali, to wiadomo. <śmiech> to się kiedyś musi skończyć, ale... ale może nie w tym roku. Może nie w tym roku. Mam wrażenie, że Chińczycy pod dywanem przejęli inicjatywę globalną i zaczynają realizować swój plan w dosyć zdecydowany sposób. Na razie niewidoczny bardzo dla opinii publicznej, natomiast dla analityków jest to widoczne. Widoczny, to się nie da ukryć. Takiego słonia nie da się schować po prostu, bo zawsze wystawię coś tam. Rozumiesz, ten garb jest widoczny pod dywanem. Więc jest... Nie da się, można czarować tam statystyki i tam inne rzeczy, mas media. Czarujemy, że jest niewidoczny, że po prostu oni tak cichutko sobie tam na Dalekim Wschodzie, że my ich nie widzimy, że nic nie wiemy na ten temat. Nie, gotują, się, gotują się, zresztą znak jest całkiem poważny, sprzed kilku dni z ostatniego weekendu, no Bidoń nie na darmo tam poleciał z nagłą wizytą konstruującą jakiś tam ścisły sojusz z Japonią i satelitami, no, no to było ewidentnie widoczne, że tej treści, tak, w tym, w tym indo pacyfik jak on to nazywa, bo on tam zaraz poleciał też do Indii, to jest niewiele, że to były takie jakieś takie, no, na siłę jakby poskręcane eh, eh, eh, okazje do robienia zdjęć. Natomiast ten właściwy, eh, właściwa treść to była, te, to było to porozumienie z Japończykami, no i zapewne eh, nie tylko w sensie gospodarczym, ale głównie właśnie militarnym, więc eh, jest, robi się gorąco, no po prostu. Ee, pośpiech i i te, te klecone na kolanie harmonogramy wizyt z jakimiś tam egzotycznymi, nowymi porozumieniami, no ewidentnie coś nam mówi. No. Podobnie zresztą jak ten egzotyczny traktat trójstronny podpisany nie wiadomo na co przez Johnsona i Morawieckiego, prawda, z Ukrainą. Nagle to spadło jak grą z jasnego nieba. Nikt o tym nie słyszał. Już jesteśmy socznikami. I to nawet nie w, w, w, w, w, w tandemu, tylko w trójkącie. No. Taki z, zgrany trójkąt małżeński. <ścoughs> Te niektóre tutaj działania dyplomatyczne mi trochę mi y, przypominają y, orgieł Kaliguli. No powiedz mi, jak widzisz na przykład perspektywicznie możliwą Unię Polski z, z Turcją? Tak, też takie się hipotezy przewinęły. Jeżeli Polska z Turcją by się połączyła, jeszcze najlepiej z krajami po drodze, no to mamy podział... Eurazji na dwie części. Tak, ale ja mówię praktycznie, czy ta nagła wizyta Raua to nie, nie miała jakichś tam takich osobistych perspektywicznych konotacji regionalnych, no bo w końcu, skoro już budujemy tu UE+, co jest inną nazwą... Wtedy na... to by było to... Zupełnie, w zupełnie nowym kontekście i kto wie, czy takie peryferia biznesowe nie byłyby właśnie korzystne jako przeciwwaga? Zauważ, że nastąpiło to niemalże natychmiast po dyplomatycznym starciu, takim oficjalnym najwyższym szczeblu między prezydentami, czyli między polskim prezydentem i niemieckim kanclerzem. Duda powiedział wprost, że Niemcy złamały słowo. Nie dotrzymały swojej obietnicy w kwestii czołgu I on to powiedział i to wydrukowano oficjalnie. To się tego się nie wypiera i na to musiał odpowiedzieć jakoś. Nie, nie było konferencji prasowej, ale był duży wywiad w weekendowym niemieckiej prasie, gdzie Scholz udzielił szerokiego wyjaśnienia i to wczoraj agencje cytowały obszernie i tłumaczyły egzegezę tego ludowi, co to znaczy, że Niemcy absolutnie nie złamały żadnego słowa, że wyobrażenia Dudy są przesadzone. No, rozumiesz, że w takiej sytuacji, kiedy y, y, kłócimy się z sąsiadami na temat treści porozumień, no to, no to jest nieładnie. Jak widać, żadnych kwitów na te czołgi nie było, więc... Tak, ale wiesz, te najważniejsze rozmowy zawsze się odbywają w takiej y, konwencji, że y, kwitów. One się nie, nie są przecież... Y, Robię to. Do tego, że na, jasna, na, oczywiście. Jak kiedyś pamięt, na pamiętnym śmietniku, albo pod trzepakiem, albo na cmentarzu. Pamiętasz te afery, tak? Tak, to tak? Rozmowy inaczej wyglądają. Oficjalnie, jeżeli są ustne, to znaczy, że są ustne, ale przecież spisywany jest z nich protokół po obu jest stronach. Jasne. I później te protokoły czasami nawet są uzgadniane, jest na to specjalna procedura. Jeżeli są nieoficjalne, stricte, to się nie uzgadnia tych protokołów. Każdy swój, pisze swój do, do swojej teczki w msz i kopia idzie do, do uczestników, tak? Oni to mają w swoich archiwach wszystko jak się odbyło, data, godzina, protokół, kto napisał, kto był tłumaczem i tak dalej. I, i czasami jest ich kilka, bo każdy na przykład słyszał co innego, tak? bo tłumacz coś powiedział, a to znaczy po naszemu co innego, tak? No i są do tego piski zrobione przez innego fachowca, który tam był do tego doproszony, tak? I Ale to wiadomo. ewidentnie ostudzenie relacji polsko-niemieckich, które były i tak już lodowate. Także zmierza to w zupełnie innym kierunku i poszukiwania tego typu sojuszy no, wydają się uzasadnione. Jak one daleko pójdą, to trudno jeszcze przewidzieć. Natomiast widać, że coś się tutaj przekonstruowuje i ta mapa europejskich współpracowników yy, i bloków, yy, że tak powiem, polityczno-gospodarczych będzie nieco inna. No, odległość do Berlina nagle się zwiększyła. I jest pytanie tylko, czy yy, yy, ona się zwiększyła yy, wedle naszego... Albo inspirowanego u nas pomysłu, żeby doprowadzić do takiej sesji, bo powód się zawsze znajdzie. I to jak nie, pamiętamy, były te migi, a zaraz potem wyszły czołgi, tak. Więc to powód zawsze się znajdzie do takich nieporozumień. Pytanie, czy to nie było inspirowane? Bo całkiem logiczna byłaby hipoteza taka, skoro mamy większy plan, regionalny i nie jest nam po drodze, bo, bo Niemcy go torpedują i są jego ewidentnym przeciwnikiem, no to może się, tak powiem, rozejdziemy, ale nie możemy się wiesz, traktatowo rozejść. No to sprowokujemy tak, żeby Niemcy się z nami rozeszły i żeby to one były winne. Bo nie, Ewidentnie to, tak to wygląda. Bo nie dotrzymały obietnicy, rozumiem, I to nawet nie chodzi o to, co Niemcy mówią w Berlinie i co sobie myślą, bo to możemy sobie dopowiedzieć albo sprawdzić, popytać i będziemy wiedzieli, no nie mają najlepszych sentymentów w naszą stronę, ale tu chodzi o to, co myślimy my tutaj jako kilkadziesiąt milionów rodaków, razem z przybyszami, kilkoma milionami, tak, i co myśli o, ty o tym cały region, czyli nasi yy, bracia na północy, Bałtowie, bardzo rozgorączkowani wizją, no re, realistyczną wizją napaści Rosji. No bo taka jest prawda. Oni są mocno wystraszeni, ja nie mówię w tym sensie, że trzęsą gaciami, ale y, dla nich zagrożenie rosyjskie w tym momencie, jak odcinamy dostawy gazu, prądu i, i w ogóle się tu z Rosjanami nie kontaktujemy, jest realne, bo no bo spojrzyj na mapę, no to jest przedsionek do Petersburga, no i Putin, i Rosja wcześniej, stulecia wcześniej zawsze ten teren sobie podporządkowywała, tak? W pierwszej kolejności. No i to, to samo, ty, ty, oni się obawiają historycznie, że teraz nastąpi w tym momencie przełomu niepewnej sytuacji. To samo. Ja się wcale nie dziwię Litwie, która jest tak ostro antyrosyjska, no bo dla nich to zagrożenie jest na poziomie instynktów społecznych. Bo ich tam, w Polsce to było w porównaniu z tamtym gułagiem, no to po prostu była maniana. Była. Rosjanie rządzili tam twardą ręką i się z niczym nie patyczkowali. Litwin to był człowiek drugiego gatunku. No, Untermensch. No, tak było i to całkiem niedawno. Oni doskonale o tym pamiętają i cenią sobie w związku z tym swoją niepodległość tak bardzo. <głosy> no, że są praktycznie skłóceni ze wszystkimi, tak? Razem z Polską, która jest im no od zawsze bratem. Ale to z drugiej strony tak nie wygląda, zauważ. Widać, że te procesy naprawdę przyspieszyły i stały się wprost gwałtowne, jeżeli chodzi o te przekonfigurowania. No, wydaje się, że to będzie musiało mieć jakiś finał organizacyjny, dlatego że nie sposób robić sobie podgórkę w tylu obszarach i nie wyciągnąć z tego jakichś wniosków czy konsekwencji jednak strukturalnych. Czyli, że takie przypuszczenie, że być może Rał tam był na poważnych rozmowach z sułtanem, to jednak to by było racjonalne. Niekoniecznie musi coś z tego wynikać, no bo rozmawia się z różnymi ludźmi, prawda? Ale chodzi o też o pewne y, przyszłe możliwości, czyli stworzenie odpowiedniego klimatu y, gospodarczego, politycznego i y, ewentualnie y, podgrzanie sympatii. Zauważ, że ty, ty, od długich dziesięcioleci. Jednym z podstawowych dążeń Turcji było szerokie otwarcie rynku europejskiego. Oni dążyli tam 20 lat, aspirowali do Unii Europejskiej. Pamiętasz te wycieczki? Tak znana to jest historia. Cały czas tam próbowali coś spełniać, jakieś wymagania, procedury zawsze im brakowało. I teraz, jeżeli by na przykład istniała alternatywna wersja w momencie przejściowym, Zdobycia pełnego dostępu, nie do, nie do Unii, ale do przybudówki Unii. Tam, gdzie mamy, e, mówiąc z perspektywy e, Turcji, promieniowanie naszej kultury muzułmańskiej od południa przez Bułgarię, e, no i nawet de, de, de, de, de, de, de, de, duże części byłej Jugosławii, tak? E, muzułmańskie promieniowanie tam historycznie jest odczuwalne w postaci chociażby meczetów, tak? Więc oni na Bałkanach się czują bardzo dobrze. Gdyby mogliby uzyskać pełen dostęp taki organiczny do Bałkanu, który byłby wprzęgnięte w ten organiz organizację typu UE+, Trójmorze, coś podobnego, to byłoby to naprawdę bardzo korzystne w sensie geopolitycznym rozwiązanie dla Erdołana, spełnienie jego marzeń. On by pogodził y, y, dążenia ekspansji swojej kulturowej islamu na północ, co jest, no wszyscy sułtanowie to robili, a y, dał im nauczkę y, pamiętny Sobieski, tak pod Wiedniem, że tutaj jest koniec, dalej nie wpuszczamy, no, i to, rozumiesz, ale to nie wyklucza współpracy gospodarczej, tak? No bo oni chcą na północ, no to proszę bardzo, będziecie jeździć tutaj tam z tymi towarami, a my wam to przeładujemy, sprzedamy wam zboże ukraińskie, tak? Rozumiecie? Bo, bo kupujecie przecież, tak? No. Wy nam wino tam, rakija, my wam zboże i będzie grało. No. <ślaski> to by, by, wiesz, to perspektywicznie, no to wiesz, można sobie rozważać różne scenariusze, ale skoro moment i sytuacja są przejściowe, no to ten by wcale nie był taki głupi. No, przyroda nie znosi próżni, także widać, że te brakujące relacje są yy, odbudowywane czy zastępowane czymś innym, jakimiś przynajmniej nowymi możliwościami. No i testuje się tego typu yy, współpracę. No widać, że ma to szansę powodzenia. Hmm. Czyli że to ten. Może będzie Polurina, a może będzie Turkoland. <głos> <głos> ni pies, ni wydra w każdym razie, bo lecz, że będzie inaczej niż było do tej pory. I no bo kolorowo już jest. Kolorowo już jest. No i w związku z tym, że będziemy trenować różne rozmaite zjawiska gospodarcze w skali makro i mikro, bo wszyscy sobie to będą mogli <głos> przetrenować na własnej skórze. Tak w ramach dowcipu powiem Ci, że nagle dzisiaj się poczułem na ulicy, jakbym był, kurde, gdzieś w Amsterdamie. No bo jadę sobie spokojnie, słońce świeci i tak tutaj tego tu prześwieca przez szyby samochodów. Patrzę, a tu jeden golf taki czarny jest, nie? Takie ma ciemne szyby. Myślę, co to, kurde? Jest... Przecież nie wolno w Polsce takimi jeździć zaciemnionymi, nie? Patrzę... A, a, tu, a, tu, a tu patrzę... a to. To nie golf był zaciemniony, te szyby. To zawartość była zaciemniona. No Także świat się zmienia. Widać, że y, coraz bardziej się robi y, kolorowo. Mam nadzieję, że też wesoło, bo dzisiaj taki był zamiast w tej audycji, żeby to taka majówka była ostatnia, bo 31 maja to jakby nie było już domknięcie majówki. Pięknej notabene, bo, bo dzisiaj było tak wspaniałe niebo granatowe, jak na Wyspach Greckich i białe chmurki do tego eleganckie, jak za dawnych lat. Yy, słońce grzało, taki śpiewały, no po prostu pięknie. Widzisz, przyroda ma wszystko w tyle, żyje po swojemu i nie martwi się o jutro. Pff, tylko my, kurde, kombinujemy, a czy jutro już będzie koniec świata, czy dopiero pojutrze, no? Nie, nie będzie pojutrze. Na po razie... Po jutrze, po jutrze będzie nie nie jeszcze nie. I za miesiąc nie będzie żadnego końca, bo żeby się skończyć, to najpierw muszą nas zamęczyć. O, tak wygląda scenariusz. Także o żadnym Armagedonie proszę mi tutaj nie donosić, że to już będzie ta totalna wojna atomowa i zginiemy wszyscy. Nie, nie, nie, kochany. Żeby zasłużyć na śmierć, to musisz się najpierw solidnie namęczyć, kochany. No tak. kto spłaci te długi będzie zasuwał tak jest, takie są plany takie są plany niemniej jednak w naszym tutaj polskim systemie gospodarczym jest to tak pomysłowy naród ten nasz polski naród że potrafią sobie znaleźć najrozmaitsze luki może nawet poza pieniądzem cyfrowym, totalną inwigilacją czipowaniem, nie wiadomo czym tam jeszcze i śledzącymi telefonami myślę, że to, to wszystko jest do załatwienia oczywiście w mikroskali, bo to trzeba być pomysłowym i wytrwałym żeby się nie poddawać i szukać sobie takich właśnie metod partyzanckich, jak to zwykle my to nazywamy. Polecamy i co? Podsumuj ładnie i jedziemy tego i świętować majówkę tak jest. No to czyli nie jest źle, tak? Yy, cztery wesela i pogrzeb. No, planowany. Tak jest. Ale jednak we wesoło. wesoło. Tymczasem do usłyszenia. Kłaniam się pokojowo. Szalom.